Pod namiotem słowa. Do Najświętszej Panny Marii Litania Kamila Cypriana Norwida. z najczystszej kości przez rody królewskie, wybudowana w strop, jak babel nowa, żeby sojusze powrócić niebieskie i zespołecznić padł z odchłaniami. O wieżo biała, wieżo Dawidowa, módl się za nami. Więc domie złoty, więc... Arko przymierza, niebieska bramo, od której zawiasów, czuwającego, odjął pan żołnierza i wrócił dawnych uczestnictwo czasów, jako z pierwszymi bliski rodzicami. Módl się za nami pomiędzy nocy pieszhającym cieniem a różowymi jutrzni przebłyskami, między literą prawa a sumieniem, między zakonu snem a objawieniem, zaranna gwiazdo, módl się za nami. Stąd i cudowne chorych uzdrowienie, Ucieczka grzesznych, bo winią się sami, stąd utrapionym zlane pocieszenie przez nowy zakon czynów miłosiernych, stąd najdzielniejsze wspomożenie wiernych. Módl się za nami.